Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, a premier mówi o powiązaniach polityków z jedną z giełd kryptowalut. Jutro w Sejmie. Ślubowanie pozostałych czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zbieramy w tej sprawie komentarze. Mniej niż 100 godzin do wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Gorący finisz kampanii nad Dunajem śledzi nasz korespondent.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 Premier Donald Tusk poinformował, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku, dokładnie miesiąc przed głosowaniem nad prezydenckim wetem, pierwszym prezydenckim wetem, prezes zarządu Zonda Krypto w Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji, fundacji związanych z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją. Zaznaczył, że Zonda Krypto była też głównym sponsorem polskiej imprezy SIPAK. Te informacje przekazane przez ABW w opinii premiera rodzą konkretne pytanie. Co takiego dzieje się?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 te szczegóły. W Sejmie jutro ma się odbyć ślubowanie czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wciąż nie otrzymali zaproszenia do prezydenta. Jak podkreśla były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, konstytucja nakłada na Karola Nawrockiego obowiązek, by takie ślubowanie odebrał od nich bezzwłocznie po wyborze. A ten miał miejsce 13 marca. Ta niezwłoczność już chyba minęła. No każda osoba rozsądnie myśląca o tym, jak należy interpretować słowo niezwłocznie, widzi, że jeżeli minęło to kilka tygodni, no to już ten termin pewnie został wyczerpany. Podobne Mojego zdania jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie może nie przestrzegać tej ustawy, nie tylko z szacunek do Konstytucji Rzeczpospolitej, która jest najważniejsza ale przez też, myślę, szacunek dla tych, którzy go wystawili w tych wyborach. Przecież oni uchwalili to prawo. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski przypuszcza, że do pracy w Trybunale Konstytucyjnym stawi się sześcioro nowych sędziów. Intuicja mi podpowiada, że to wszystko dokona się w tym tygodniu. Wszyscy ci sędziowie wkrótce rozpoczną swoją pracę. Bez obecności prezydenta ślubowanie będzie nieważne i tylko spotęguje chaos, uważa senator PiS Aleksander Szwed. Sejm nie może odebrać ślubowania od sędziów. Jest to prorygatywa prezydencka, która strona rządowa pomija i uważam, że no jest to jednak niewłaściwe. A Szymon Szynkowski welseng z PiSu przekonuje, że prezydent stara się znaleźć wyjście z tej sytuacji. Prezydent rozpoczyna procedurę i kiedy jasno mówi, że zamierza tą procedurę dokończyć, no tylko te wątpliwości muszą być wyjaśnione, wkracza marszałek Sejmu bez żadnej podstawy prawnej, e, wysyła zaproszenia na to, żeby tutaj wydarzyła się rzecz, którą w ogóle nie trudno rozumiem, mi nazwać, no bo to na pewno nie będzie ślubowanie. Rzecznik prezydenta powiedział wczoraj, że trwają analizy prawne i prezydent nie będzie działał pod presją. To są aktualności jedynki. Już mniej niż 100 godzin zostało do wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Orbana drugi dzień wspiera w Budapeszcie goszczący tam wiceprezydent USA J.D. Vance, który przy okazji krytykuje zachodnich liderów i Unię Europejską za nikłe jego zdaniem zaangażowanie w zakończenie wojny w Ukrainie. Przed wyborczą mobilizację na Węgrzech śledzi korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Peter Modior namawia w przekazie wideo, by te ostatnie 100 godzin wykorzystać do spokojnych i merytorycznych rozmów o przyszłości kraju. Hasłem partii so jest cytat z wiersza Szandora Petufiego, czyli teraz albo nigdy. Pomóżcie nam obudzić się 13 kwietnia w radosnych humanitarnych Węgrzech, aby nasze dzieci i wnuki mogły być z nas dumne, powiedział lider opozycji. Tymczasem jego przeciwnik, czyli walczący o utrzymanie 16-letniej władzy premier Viktor Orban zwrócił się do swoich rodaków, mieszkających poza granicami obecnych Węgier. To około pół miliona głosów, do tej pory w większości oddawanych na Fidesz. Nie pozwólno, aby nasze programy na rzecz przetrwania Węgrów za granicą zostały przerwane, powiedział Orban. Opublikowany dziś sondaż Instytutu Irańty daje partii TISO 11 punktów procentowych przewagi wśród zdecydowanych wyborców. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Drugi dzień strażacy pracują przy kilkudziesięciu butlach z acetylenem, które zapaliły się na terenie jednej z firmy w Bydgoszczy. Specjalistyczny robot schładza rozgrzane pojemniki, mówi Karol Smasz, rzecznik miejscowych strażaków. Co jakiś czas badamy bardzo szczegółowo parametry fizyczne tych buty. Tu mówimy o temperaturze, mówimy o stwierdzaniu wszelkiego rodzaju minimalnych wycieków, które również niestety się nam cały czas pojawiają. Strażacy mają nadzieję, że do końca dnia uda się umieścić butle w kontenerze, gdzie w wodnej kąpieli spędzą przynajmniej dobę. Jeszcze informacja sprzed chwili, że w przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma wstępnie zatwierdzić kolejny wniosek z Krajowego Planu Odbudowy. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka chodzi o czwartą transzę pieniędzy dla Polski. To 7 miliardów euro czyli prawie 30 miliardów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. We wschodniej połowie kraju najwięcej chmur i tutaj deszcz, a na zachodzie pogodnie i z przejaśnieniami. Temperatura od zera na Podhalu i 5 w centrum do 7 na pomorzu Zachodnim i 11 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali. Jedynka Polskie Radio Reklama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 Fell one by one from the sky I know Mars Could not be uh, Too far behind Cause baby this kind of beauty It's got no reason to ever be shy Cause honey this kind of beauty The kind Comes from inside powinno być hasło reklamowe programu Pierwszego Polskiego Radia? The most beautiful radio in the world. To też. Tylko my gramy piosenki dłuższe niż 3 minuty 30 sekund. A to prawda. Jakąś też wersję albumową w ogóle zagraliśmy Przepiękną. tego utworu. Przepiękną. Każda nuta od początku do końca ma znaczenie Dobra, w tym utworze. Prince. A za chwilę Marcin Wojciechowski pochwali się, kto do niego przybiegł. Holder Ulubione. Delegacja z Jakuszyc z nami. Zapraszamy tutaj szybko do studia. Tak się złożyło, że prowadziłem pierwszy w swoim życiu program z Jakuszyc z Biegu Piastów. Jeżeli Państwo słuchali jedynki, to pamiętają Państwo o tym na pewno. Mam nadzieję. Było to niezwykłe doświadczenie i tak się złożyło, że delegacja z Jakuszyc przyjechała właśnie do Studia Polskiego Radia. Prosimy o jakiś głośny zapraszam do jak się podoba w jedynce proszę usiąść, mikrofon wyłączony. dzień dobry panu, pan Zjakuszyc przyjechał do nas dzień dobry, tak, Maciej Pawłowski prezes biegu piastu co wy z moim chłopakiem zrobili znaczy moim radiowym chłopakiem on wrócił i nie chciał już odpiąć nart mówi Ula to jest wspaniałe to była przygoda życia to był pierwszy moment kiedy poczułem że czuję tak bliski związek z zimowymi sportami a ja to czuję na co dzień to ja bym chciała o zaproszenie na przyszły rok, żebym i ja miała okazję poczuć. Jesteśmy dogadani? Chciałabyś. No oczywiście. No macie, macie otwarte zaproszenie wszyscy. Cały program pierwszy Polskiego Radio. No właśnie... Monika, zwracam się do naszej wydawczyni Moniki Góral. Monika notuje, no tu, że no tu jedziemy. Do, do warto podkreślić, że Bieg Piastów i Polskie Radio Program Pierwszy są razem, partnerami od wielu lat. Robimy to, wspieramy was w tych działaniach. Transmitujemy re stamtąd relacje, audycje przeróżne. Będzie w przyszłym roku kolejna akcja? No pewno. No, ponad 30 lat jesteśmy razem, także jak nie jak tak. A żeby tylko zima była taka jak teraz, bo zima była i Będzie na do tych warunków właśnie. Państwo o to zadbają. My pięknie dziękujemy. dziękujemy. To jest radio dziękujemy na żywo, bardzo. tak jest, kiedy przyjeżdżają do nas e, nasi znajomi z odległych e, krańców Polski, żeby wpaść, żeby powiedzieć dzień dobry i do widzenia. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy. Tak, właśnie. No, fajnie, no i co teraz ze scenariuszem? Ha? Jak zwykle poszedł swoją drogą. A tak zupełnie serio, Piotr Trojan. Już za moment. Już za moment w Proszę z nami zostać. Sami wybierali wśród drzew nie znał trasy policyjnej wóz. O wóż. nie. Dziś w naszym cyklu galeria najstraszniejszych postaci po Przemysławie Bluszczu i Mirosławie Haniszewskim. Witamy kolejnego potwora. Piotr Trojan. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Najstraszniejszy z nich na razie. <grym> mamy, mamy taki cel odczarowywania czarnych charakterów, mm -hmm. rozjaśniania ich. No, może nam się uda. Może. Ja zawsze myślałem, że mam wrażliwość Goldena, że agresję, że jestem po prostu zero jest we mnie złości i nie mam pojęcia, dlaczego takie role dostaję. A zapytałeś, kiedy Kiedyś o to do reżyserów castingu? Trochę tak jest, że jak już zagrasz jedną taką rolę, to jesteś kojarzony i gdzieś ludzie lubią cię tak obsadzać. Ale nie mam pojęcia, no, rozumiem, że nie wyglądam jak Amant, ani jak y, klasyczny polski, jakiś taki bołodyjowski. No rozumiem, ale moim zdaniem zawsze w tym kinie można inaczej, to się sprawdza. Jesteś aktorem? scenarzystą, reżyserem, wywodzisz się bezpośrednio z teatru, ale ostatnio zadomowiłeś się w kinie i w serialach. Ubiegły rok to było przynajmniej kilka produkcji z twoich udziałem. Część z nich do dziś można oglądać i serdecznie polecamy, bo jest i serial Piekło kobiet, i y, serial Klangor, i serial Odwilż. Tam jesteś, byłeś też w kinie. Pomyślałam sobie o tym, że skoro zadebiutowałeś na dużym ekranie w 2020 roku, bo to chyba tak wyglądało. Możliwe. Pierwszoplanowa y -y -y. rola. To od tego czasu strasznie dużo ci się rzeczy przydarzyło. Oj, dużo, tak. Myślę, że to jest moje życie przed tym czasem, a po tym okresie jest zupełnie inne i też chyba świadomość, bo w tym zawodzie to jednak praktyka bardzo dużo robi i uczy. To człowiek naprawdę inaczej już do tego podchodzi niż kiedyś. To co, zaczynamy od końca czy od początku? O, możemy od końca w sumie zacząć. Podobno w szkole aktorskiej mówili ci, że będziesz grał w komediach, ale komediowe role na razie cię omijają chyba. W teatrze nie do końca, bo gram w Och Teatrze, w Orzenku, w reżyserii Janusza Gajosa i myślę, że całkiem mi dobrze to wychodzi. I ludzie, którzy mnie znają i obsadzają czasami w komediowych rzeczach, bo też takie zrobiłem, nie są to bardzo duże role, to są zawsze zszokowani, że to mam w sobie i, i skąd to się bierze. A, a tego jest we mnie dużo więcej niż tego y, dramatu. I też wszyscy znajomi, moi przyjaciele wiedzą, że raczej to ja jestem tą osobą, która rozbawia, bawi, mam mnóstwo pozytywnej energii, wygłupia się i kocha na przykład y, udawać kogoś, kim nie jest. I to są jakieś świetne, y, y, świetne sceny, z tego wychodzą. Ale jakoś to się inaczej potoczyło. No. Może się kiedyś to otworzy i myślę, że ludzie nagle będą w szoku. To trochę tak, jak y, było z filmem 25 lat niewinności, kiedy nagle wszyscy mówili, skąd jest ten aktor, kim no, tak on było. jest. a mm. Janek Holoubek, jak zobaczył mój casting, zapytał Magdy Ruszczki, kto to jest, czy to jest aktor, czy to jest amator i nagle wszyscy odkryli, on ma talent, a, ale ten talent był też wcześniej, tylko ktoś tego nie zauważył. A to nie jest tak, że ciągle trzeba siebie odkrywać? Czy, czy sam siebie zaskakujesz przy okazji jakiejś roli albo zaskoczyłeś tak poważnie? Tak się dzieje, tak się dzieje. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy nie kontrolujesz i nie panujesz nad tym do końca, co się dzieje i, i oglądasz siebie na ekranie Dziwić się, że to jesteś ty, kiedy nagle wychodzi z ciebie inny głos, inna emocja, kiedy wszystko się w tobie kotuje, bo wiadomo, że zbieramy, cały czas zbieramy różne emocje i inaczej podchodzisz do grania w tym dniu, a inaczej podchodzisz po miesiącu, kiedy się coś zupełnie innego w twoim życiu wydarzyło. Zdarza się, że patrzysz i mówisz dobry jest. Mhm. Absolutnie. Kiedy tak powiedziałeś? E, Klangor ostatnio. Mm -hmm. Mówię, ale zagrałem. Moja Karola. To, chyba, to chyba o to chodzi, nie? żeby spojrzeć i zobaczyć tam zupełnie innego człowieka. Tak. Yy, wiadomo, że nie chce się wstydzić swoich ról, ale na planie jest różnie. No, jeden serial robi się z wielkim przygotowaniem, ze świetnym scenariuszem i mamy na scenę pół dnia, a w drugim serialu dostajesz scenariusz rano i masz w trakcie tej połowy dnia do zrobienia pięć scen. No nie uratujesz pewnie. Rzeczy i wtedy korzystasz z takich swoich sprawdzonych środków. W klęgorze grasz postać Kuby bojko, policjanta, który no, na początku wydaje się bardzo niejednoznaczny moralnie, właściwie do końca trudno jest się z nim zaprzyjaźnić. Zastanawiam się, czy dla aktora świadomość, że nie przyciągnie miłości hmm. widza, Y, jest y, istotna w pracy nad, nad rolą? Na pewno miło, No nie jesteś miło, Piotrem Adamczykiem. Miło by mi było, gdybym <laughs> kiedyś dostał taką rolę i wiedział, że nagle y, na Instagramie będzie mnóstwo fanek, fanów i wszyscy będą mnie kochać. I same kochać, serduszka. Same serduszka i będą pisać, Boże, jak on jest przystojny, jaki wspaniały, jaki dobry. No nie dostaje takich ról. Ale no jest to trudne, natomiast z Łukaszem Kośmickim zawsze, kiedy rozmawialiśmy o Kubie Bojko, to była sprawa, postarajmy go się obronić. On jest nie do obronienia po tym, co widzimy, natomiast spróbujmy. Kiedy widzę gdzieś tą ostatnią scenę w tym więzieniu i widzę, że tam klangor trochę jest tak zbudowany, że te postaci chcąc robić dobrze, robią źle. Kuba też, Kuba ma dobre intencje, a wychodzi jak wychodzi, no ale moim zdaniem tak trochę jest w życiu. Trochę tak jest w życiu i gdzieś tego staram się szukać, takiej normalności w tych postaciach. Odnosimy wrażenie, że na planie Klangora nawiązałeś bardzo silną relację artystyczną z pewnym bohaterem, z pewną postacią. I za chwilę o tym porozmawiamy. Piotr Trojan jest dziś w studiu Radiowej Jedynki. Polskie Radio. Jedynka. pierwszym Polskiego Radia Folder Ulubiony, a w nim Piotr Trojan, aktor, scenarzysta, reżyser, Człowiek do wszystkiego. Zanim przejdziemy do Człowieka do wszystkiego, muszę cię zapytać o twoją relację artystyczną z Jackiem Bellerem. <grym> można, go, można was oglądać w Klangorze, tak. <grym> ale można was też oglądać w Piekle Kobiet, serialu mhm. dotyczącym bardzo ważnych spraw, a jednocześnie, kiedy po raz pierwszy pojawiacie się na ekranie, to wzbudzacie moją przesadną wesołość. Budując tą rolę, trochę starałem się być komediowy, tak bym to powiedział, i gdzieś z Jackiem łapiemy bardzo dobrą chemię. Z Jackiem też pracowaliśmy przy filmie 25 lat niewinności, się bardzo dobrze znamy. Gdzieś to jest ciekawe, kiedy aktor stawia ci bardzo wysoki poziom, jaki stawia Jacek Beller, kiedy jest świetnym aktorem, ale też jest bardzo mądrym człowiekiem i fajnym przyjacielem. I wtedy to jest przyjemne granie, dlatego pewnie widać tą chemię. Możemy trochę o rzeczach pozazawodowych? Zależy o czym. A czego słuchasz wieczorami przed snem? podcastów kryminalnych. Czyli kiedy innych usypiają przyjemne historie, to ty słuchasz, że ktoś gdzieś, konkubina kocham zrobiła to, to a tu się to. lało. Wtedy myślę, tu... że ja nie mam tak źle. Co Mogę zasnąć spokojnie. Rozumiesz fenomen true crime w Polsce? Tak, byłem nawet w zeszłym roku na konwencie kryminalnym, na takim dużym zlocie. Bardzo to lubię i, i no, jestem od tego uzależniony. A to się może przydać aktorowi? Bardzo. Bardzo to się może przydać, ponieważ tych historii, nie wymyśli scenarzysta. One są genialne. A z drugiej strony patrzysz, jak skonstruowana jest psychika człowieka, kiedy tego dokonuje, jak stara się, jak na przykład pewne wyrzuty sumienia, czy jak głowa zżera cię do tego stopnia, że musisz o tym powiedzieć, co robisz. Jest, to są bardzo skrajne, trudne emocje, jak zachowuje się rodzina, jak, y, wiecie, to jest też niesamowite, kiedy na przykład pamiętam, był taki podcast kryminalny, gdzie y, puszczono y, list pożegnalny samobójcy i on tam się wypowiadał i to było coś zupełnie innego, niż ja sobie wyobrażałem, jakbym to zagrał. To był głos faceta, który jakby się obudził, bez żadnych emocji, spokojny, cichy i dziękuję, w sumie to moje życie nie miało znaczenia. I to, to było tyle. I potem strzelił i koniec, prawda? I to jest, no ciary biorą, jak się takich rzeczy słucha, czyta. Rzeczywiście Człowiek do Wszystkiego. Czy Człowiek do Wszystkiego, czyli film Anki i Wilhelma Sasnalów to był twój powrót do nazwy to ogólnie Art House'u, czyli do tych wszystkich artystycznych rzeczy, z których środowisk, z których się wywodzisz, bo przecież jesteś człowiekiem teatru, także nowego teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Mm, tak, od tego się wszystko zaczęło, od teatru, który był bardzo, ja bym powiedział, niezależny i zawsze żartowaliśmy, że nikomu na nim nie zależy. Ale to wielu rzeczy nauczyło. To nauczyło patrzeć zawsze inaczej na rolę, zawsze się skrzywić, zawsze, jak to w dokumencie z Why We Are Creative i pies, który coś słyszy i tego nie rozumie, to tak skrzywi głowę, żeby mhm. się zdziwić. To zawsze myślałem, że te role trzeba tak traktować, że rola jest prosta, spotraktują zupełnie inaczej. Powiedz inaczej to, zagraj to jeszcze inaczej, bo, bo tak moim zdanie jest w życiu. A Człowiek do Wszystkiego był przede wszystkim świetną książką. No moje spotkanie... 1908 z... rok. Tak, moje spotkanie z Wilim i z Anką to też jest... Ja, ja mam słabość do reżyserów, którzy nie są stricte reżyserami. Janek Holubek, prawda, który zaczyna jako operator, Daniel Jaroszek, Łukasz Kośnicki zresztą też jako operator, e, Willis Asnal, gdzieś podoba mi się to, że oni, ja takim slangiem mówię, puszczą cię, patrzą jak ty grasz, pozwolą ci to zrobić i, i jesteś takim fajnym partnerem dla tej osoby. Mhm. Mówił Piotr Trojan, do naszej rozmowy w Radiowej Jedynce wrócimy już za chwilę. 6 i 6, podobno tyle trzeba mnie. Gdy wstaje mroźny dzień, to chyba nie dotyczy mnie Paulina Przybysz. Mam nadzieję, że u Państwa dzisiaj tylko 36,6 ani stopnia więcej. To program pierwszy Polskiego Radia za 23 minuty będzie 14. Słuchają Państwo folderu ulubione, a z nami Piotr Trojan, aktor. Program pierwszy Polskiego Radia. W filmie Człowiek do Wszystkiego bardzo istotna dla mnie była ścieżka dźwiękowa, między innymi utwory The Smith". Przypominam sobie twoją rolę wienia w którą wcieliłeś się w procederze? O, to dawno. I łączę to wszystko z twoim wykształceniem muzycznym. Myślisz, że musical to byłaby przestrzeń, w której chciałbyś się spróbować? To są pewne rzeczy, które ja wiem. Ja wiem na przykład, że. Nie ja zaśpiewasz. Gram na pianinie, prawda? Mhm. Że gram na gitarze, że skończyłem 8 lat szkoły muzycznej, ale mam taką blokadę że mógłbym e, nie dać rady. A wiem, że mój organizm, moja głowa potrafi mi takiego psikusa zrobić, że może się nie zaśpiewać, mimo że wiem, że śpiewam. I wiem, że dobrze śpiewam i znam doskonale nuty, czytam je, doskonale słyszę fałsz. Śpiewam, to też nie mogę powiedzieć, w muzykalu Agnieszki Smoczyńskiej o psie Święta Kluska. Mhm. E, śpiewam może bardzo zbreźne piosenki, ale napisane przez wybitnych twórców i to ma wszystko ze sobą sens, natomiast tam jest bezczelnie, artystycznie, i to mi się podoba, że, że mogę sobie powiedzieć gram, że śpiewam, natomiast całkiem dobrze mi to idzie. A jakie emocje lepiej przynosi muzyka? muzyka, gdzieś bardzo ważne w teatrze czy w filmie, żeby jej nie słyszeć tak naprawdę i nie grać pod nią. Bo wspaniale jest, kiedy taka jakaś metalika, gdzieś usłyszałam pod zupełnie inną scenę, e, niesie to na wyższy poziom. Mm -hmm. Kiedy my jakby nie zwracamy na to uwagi. Natomiast granie to też jest słuchanie. Obserwuję też. naszego gościa Ula i podziwiam go za pewien spokój. Zauważyłaś jakiś taki... Nie jest najstraszniejszym człowiekiem no nie, na świecie. no nie jest. To znowu się poza, wymazać znowu z dobre miny. Dobra, Dobry, wiecie, ile, miny. ile mnie to męczy, być strasznym człowiekiem. Domyślamy Potem się. tym jest właśnie. spanie 9 godzin, żeby dojść do siebie. Jedna godzina straszenia, dziewięć odsypiania. O tak. <laughs> Pietrze, gdzie zobaczymy cię jeszcze w tym roku? O A czym możesz powiedzieć? W tym bo tym roku, że... słuchajcie, to nie za bardzo nic takiego, o czym mogę mówić, bo... Te rzeczy, które robię lub właśnie zrobiłem trzymane są w tajemnicy, za czym nie jestem oczywiście. Bardzo mi się podoba to, co się wydarzyło teraz z lalką czy z lalkami. Gdzieś o tym mówi, to się samo nakręca, a potem będzie oglądalność świetna, wszyscy narzekamy na tą oglądalność. Więc trochę nie rozumiem, czemu no, to wiesz, cały czas to też mocno podnosi oczekiwania. No wiadomo, ale tu też chodzi, wiecie, o oglądalność, no jaka będzie to już potem. A będzie nie tak tym, jak zapytamy, za którą lalkę trzymasz kciuki? Ja jestem słuchajcie. Y, ostatnio y, pewna y, przyjaciółka producentka powiedziała, że zrobi lalkę odrzuconych, czyli ci, którzy nie zagrali w Lalce. Wiem, <śmiech> że będzie tam ja, <śmiech> będzie tam Vanessa Aleksander, będzie Gelner. Wszyscy ci, którzy nie dostali propozycji w Lalce. No zapraszamy już teraz. To jeszcze co? jest lalka w, no, tak, w teatrze, w teatrze dramatycznym. W teatrze dramatycznym tak. są jeszcze dwie wcześniejsze wersje filmowe, no, także no, mamy w czym Także na pewno jestem odrzucony. Piotrze, sprawdziliśmy co teraz liczy się na Instagramie i liczą się rankingi. I mamy mhm. dla ciebie taki ranking, a właściwie prosimy mhm. cię o przygotowanie Jasne. takiego rankingu tu i teraz. Czyli pięć najlepszych produkcji z udziałem Piotra Trojana od miejsca pierwszego do piątego. Dobrze. Y 25 lat niewinności, człowiek do wszystkiego, klangor, Johnny i uważam, że Syntol, o którym mało kto wie, a który kiedyś będzie w kinach bardzo dobrym filmem. Tam jesteś także reżyserem, czyli też Tam zaczynasz jestem reżyserem. Tak, z, tak, z, z reżyserią. No, ca, ca, cały film już jest napisany, już jest u producenta, no i tak myślę, że lada moment, zaczną się te zdjęcia. Mocno trzymam kciuki, bo ten krótki metraż, który zrobiłeś, to też dużo uznania zdobył, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała pełnowymiarowa wersja tej historii. Na koniec taką prośbę też mamy do ciebie, już nie związaną z rankingami, bo... Najgorsze role. Moje. Ale nie są Uuu, takie? Są. Dajesz, A, to, Nie, dajesz. nie, nie. Wstyd mój, nie. Sam ja się zacząłeś. spalił, Nie, to, to był taki żart nieśmieszny, ale nie, nie, nie. Ja, ja się wstydzę tych ról, dlatego staram się o nich nie myśleć. Mam taką zdolność po mojej babci, że ona odcinała myślenie. Ja to potrafię robić. No dobrze, to przejdźmy do... Yy, w tym piśby. roku program Pierwszy Polskiego Radia kończy 100 lat. Hmm. Czy radio ma, bądź miało w twoim życiu jakieś znaczenie? Spróbuję powiedzieć inaczej. O, Ale nie, nie, nie. O tym radio ma olbrzymie dla mnie znaczenie. Jak dzisiaj widziałem szkoły tu w polskim radio, to sobie pomyślałem, czemu mnie nikt nie wziął wcześniej i nie pokazał mi tego, jak to wygląda. Ja słucham namiętnie. Jakbym teraz powiedział, które stacje, to też nie chcę. Jedynki jedynki. Słucham też dwójki, kiedy tego potrzebuję. Wczoraj była akurat dwójka, bo taki był też dzień w moim życiu. Bardzo lubię radio. Są też radia, których nie znam. A czego życzysz ale... jedynce? Jedynce, żeby przetrwała żeby wasza audycja miała olbrzymią słuchalność, bo zapraszacie wspaniałych ludzi, genialnych aktorów. I co 200 lat wam życzę i żeby tu parking pan nie krzyczał na mnie, jak będę następnym razem parkował, bo to chyba z tych czasów starych jeszcze mu zostało. Ale się dobrze radio zmienia, te 100 lat to są i gorsze i lepsze chwile. Piotr Trojan, pięknie ci dziękujemy, wszystkiego Ja również wszystkiego mam bardzo dziękuję i wam z tej strony też realizatorom. Dziękujemy bardzo. Go! to jest, że utwory z wykorzystaniem tak zwanych żywych instrumentów trudno jest umieścić w czasie. A to piosenka sprzed roku. Śpiewała to przed momentem Ali Angel, dziewczyna z Los Angeles i reprezentantka przy okazji bardzo... Ciekawego gatunku nurtu muzycznego, który nazywa się Twangi Soul. Jest to połączenie klasycznego soulu z elementami country. Dzisiaj wszystko się miesza i powstają takie ciekawe połączenia. A Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz zapraszamy do teatru, a dokładnie jutro w Nowym Teatrze w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu Kuler kopf w reżyserii Katarzyny Kalwat. To sceniczna adaptacja powieści nagrodzonej Angles, An, Angelsem, przepraszam, Angelusem autorstwa Edwarda Pasiewicza. O spektaklu więcej opowie Martyna Podolska. Motywem przewodnim wielowątkowej powieści Pulverkopf Edwarda Pasewicza jest poszukiwanie prawdy o losach niemieckiego kompozytora Norberta von Hanenheima, chociaż bohaterów tak naprawdę tej opowieści jest dwóch. Wspomniany kompozytor, ale też i wiodąca postać Patryka Wernhunta, to jego lęki i bóle w obliczu choroby i obcowania ze śmiercią stały się tematami teatralnej adaptacji. Przede wszystkim jednak to będzie opowieść o poszukiwaniu tożsamości i korzeni prawdy o swojej rodzinie, w tym wypadku o dziadku Patryka, A ta prawda ma przyjść dzięki pisaniu powieści, bo Patrykę postanawia pisać. Mówi nam aktorka Bogusława Schubert. Powieść jest w dużej części fikcją, ale kompletnie oparta na dokumentach. Więc ten wnuczek poszukuje swojego dziadka, bo nagle się okazało, że to nie jest ten dziadek, co on myślał, że jest dziadek. Więc on go poszukuje, poszukuje wszystkich jakby wiadomości o tym dziadku. Tam jest wiele jakby wiele, wiele biegunów w tym. No ale jakby generalnie powiedzmy jakby to tak skrócić to powiemy, że jest to opisaniu o akcie twórczym, który może nas uleczyć jak każdy akt twórczy. O poszukiwaniu swojej drogi, o poszukiwaniu siebie, ale jest też bardzo o śmierci, o bólu, o lęku. Bogusława Schubert gra babkę głównego bohatera. W jego postać wciela się zaś Jacek Poniedziałek. Nie chcę już więcej odpowiadać na pytania, kim jesteś, kim się czujesz. Nie chcę tych obleśnych, lepkich szeptów za plecami. Czy wiem, że Kajetan Mizranowicz, mój Kajetan to Żyd, syczą, jak naziści w 33. Werchund, dieschundajnen, oh. geliebten in obraertrenken... Nie chcę, żeby patrząc na mnie widzieli blondynka w mundurze Hitler-Jugend i to ich ciągle szwól za plecami, I to ich op szwach, szwachkop, powtarzane w nieskończoność, ja zawsze chciałem być inny. Kochać, być kochanym. Spektakl będzie widowiskowy, bo oprócz głębokiej wiwisekcji znanej ze spektakli Katarzyny Kalwat, muzyka grana będzie na żywo przez kompozytora Fryderyka Lutyńskiego. Muzyka skomponowana przez niego, ale także muzyka skomponowana przez Norberta von Hannenheima. Ponadto aktorzy prawie w ogóle nie będą schodzić ze sceny. Mam wrażenie, że to będzie zupełnie coś niezwykłego. Ja nigdy nie brałam udziału w takich próbach i w takim projekcie i to mi się bardzo podoba. To jest jak wyzwanie kolejne. Mówił, no dobra, niech pani teraz, będzie pani cały czas na scenie. Czy pani gra, czy pani nie gra? Czy to znaczy tak, czy tak pani gra? Spektakl jest koprodukcją dwóch scen, Nowego Teatru w Warszawie i Teatru Polskiego w Poznaniu. Stąd w obsadzie aktorzy tych dwóch teatrów, m.in. Alona Szostak, Karolina Rzepa, Krzysztof Oleksyn, Wojciech Kalarus. Premiera tej prawie czterogodzinnej, wnikliwej, poruszającej opowieści jutro tutaj w Warszawie, a przedstawienie w Poznaniu będzie grane pod koniec czerwca. Mówiła Martyna Podolska, która jutro wyjątkowo poprowadzi Państwu folder ulubiony. My z Ulą jedziemy na południe na Oner Festival. W piątek poprowadzimy z Katowic audycję w Radiowej Jedynce. A jeszcze jedno, Angelus autorstwa Edwarda Pasewicza. Angelus autorstwa Edwarda Pasewicza przepisałem 20 razy. Tu jedynka, za 8 minut będzie 15. Wrócimy do Państwa niedługo. Dua Lipa, kuratorką wystawy, szczegóły później.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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedynka: to jest radio, autopromocja, reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na S5 w Wielkopolsce na trasie między węzłami Kościan-Południe-Śmigiel-Północ na wysokości miejscowości Stary-Białcz na 21. kilometrze S5 doszło do zderzenia trzech pojazdów samochodu ciężarowego i dwóch aut osobowych. Na szczęście nie mamy o poszkodowanych, ale jest zwężenie dla kierowców podróżujących w stronę Wrocławia. A teraz natężenie ruchu wciąż nie jest duże. Kolejki aut mamy za to na granicach zachodnich w ale też w Olszynie, a i w Świecku. Są zdecydowanie długie, natomiast jeśli chodzi o Kołbaskowo, to, to, to tutaj przejazd odbywa się dość sprawnie. Dziś ruszyły też prace związane z rozbudową 20-kilometrowego odcinka Krajowej Drogi nr 60 między Topolą Królewską i Kutnem. Pierwsze prace polegają na wycince drzew. Są prowadzone w okolicach Topoli Szlacheckiej. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami, w tym z chwilowymi zatrzymaniami w ruchu. Są na miejscu służby oczywiście, które też informują, że Krajowa Sześćdziesiątka między Topolą Królewską i Kutnem jest obecnie placem budowy. Tym bardziej trzeba uważać na trasie ze względu na mocno zmienioną organizację ruchu. Kolejne zmiany pojawią się w, w maju jest możliwość też ominięcia remontowanego odcinka. Kierowcy jadący od strony łodzi w stronę Płocka mogą przejechać jedynką do Krośniewic i dalej krajową drogą numer 92 w stronę Kutna, gdzie wrócić można na krajową 60. Analogiczny objazd tego odcinka 60 obowiązuje w przeciwną stronę.